Sobota, 27 grudnia 2025 roku. Słuchacie właśnie 583 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami, witają się z wami dr Cieśliński i pan Szymas. Witamy was i zapraszamy na recenzję komiksu. DC Horror przedstawia Koszmarne Komando, tom pierwszy. Zacznijmy od tego, że scenarzystą jest David Dustmalcian, Tak, to jest ten David, Jack Delroy z Late Night with the Devil, który to film omawiałem tutaj w nawiedzonym podcaście i bardzo go chwaliłem, bo to była jedna z ciekawszych produkcji ostatnich lat, ale także Dustmalcian jest znany jako Peter DeVries z Dune, Gareth z Nowego Dextera, Wojczek z Demeter, Przebudzenia Zła, Lester z Bugimena i tak dalej, i tak dalej. Jest to aktor związany z DC, bo dubbingował też chociażby Kalendermana czy Pingwina, a ostatnio i Flesha. Wystąpił także w kilku epizodach Gotham i Flesha właśnie, ale tak po prawdzie to ja do teraz nie wiedziałem, że David Dasmalchian jest nie tylko aktorem, ale i scenarzystą. Napisał scenariusze do dwóch filmów, do dwóch dramatów filmowych. Pierwszy z nich to All Creatures Here Below, drugi to Animals. W obu zresztą zagrał główne role i pisał też inny komiks. Pisał Count Crowley, którego trzy tomy ukazały się w 2020, 2023 i 2024, a także Knights vs. Samurai z 2024 dla Image. No i w 2025 roku przyszedł czas na jego koszmarne komando dla DC. Za ilustrację odpowiada Jesus Herwas, którego pracę mogliście, w Polsce mogliśmy wszyscy zobaczyć w piątym tomie komiksu Cyberpunk 2077 Słowo Honoru. No i to chyba wszystko, co mogę wam powiedzieć o twórcach. Album DC Horror przedstawia Koszmarne Komando, zawiera sześć zeszytów opublikowanych jako miniseria o takim właśnie tytule i album ten wydano u nas oczywiście w twardej oprawie, jak to te wszystkie DC Horror. Liczy sobie 144 strony i kosztuje okładkowo 80 zł, a wydawcą oczywiście jest Egmont. Gdy zajrzymy na tył okładki, to przeczytamy co następuje. Cytat. Potwory DC powracają. Koszmarne komando zapuszcza się w najstraszniejsze zakątki uniwersum DC, gdzie odkrywa makabryczne tajemnice i szokujące prawdy. W tej mrożącej krew w żyłach opowieści powietrze jest gęste od strachu, pazury są gotowe do ataku, kły błyszczą, a krew leje się strumieniami. Czy potwory z koszmarnego komanda to tylko ohydne maszyny do zabijania, czy może ostatnia nadzieja ludzkości? Odpowiedź kryje się w cieniu. Koniec cytatu. No jeżeli zaskakuje Was, jak bardzo niekonkretny jest ten opis, jak mało z niego wynika, to już wyjaśniam. Otóż jest to jakiś marketingowy bełkot, który w ogóle ma niewiele wspólnego z tym, co ostatecznie ten album oferuje. On nam tutaj nie wyjaśnia absolutnie nic na temat protagonistów, antagonistów, yy, głównej intrygi, a te wszystkie stwierdzenia są naprawdę absurdalne. Przykładowo zdanie, że krew leje się strumieniami nie ma żadnego sensu, bo nasi bohaterowie walczą tutaj głównie z robotami, więc walczą ze stalowymi konstrukcjami, więc krwi nie uświadczymy. Żadnej szokującej prawdy nie odkryją. <gry> nie zapuszczą się też w żadne straszne zakątki uniwersum. No absolutnie nie ma tutaj czegoś takiego, a powietrze nie będzie gęsto od strachu, gdyż komiks ten raczej stawia na akcję przecinaną retrospekcjami, a nie na horror. Grozy tutaj jest tyle, co kot napłakał, no, mamy bohaterów, którzy są potworami, ale no, to, to nie jest horror. Tak? To nie jest tak, że to jest dziwne, że oni tutaj istnieją, że oni zaburzają prawa jakieś fizyki i inne tak? prawa naturalne. Oni po prostu są elementem świata przedstawionego, więc grozy tutaj nie uświadczymy. Ale po kolei. Tak? Przelećmy sobie tradycyjnie przez fabułę, przy czym najpierw prowadźmy bohaterów, bo myślę, że to też jest istotne. Koszmarne komando tworzą. Po pierwsze dr Barbara West, która zarządza grupą i usprawnia poszczególne potwory w swoim laboratorium. Po drugie Elliot Taylor, znany jako Lucky. Jest to obdarzony wielką mocą, ale niewielkim intelektem potwór doktora Frankensteina. Taka sklejka właśnie, taki zszyty, martwy, ożywiony człowiek. tak. Mamy po trzecie Minę Rhodes. Gorgonę Meduzę, która potrafi czytać w myślach i matkuje Lakiemu. Po czwarte mamy Vincenta Velcro, czyli pragnącego zemsty wampira. Po piąte Wandę Griffith, czyli wilkołaczkę mającą na pieńku z rasistami, wszystkimi zwolennikami czystości rasowej, rasy aryjskiej i takich tam bzdur. Mamy więc tę czwórkę potworów i jedną szaloną naukowczynię, otwieramy komiks i na start dostajemy karygodny błąd tłumacza. To jest wielki napis dwa tygodnie temu, gdy tak naprawdę prezentowane wydarzenia wydarzą się dopiero za dwa tygodnie. Miejcie to na uwadze w trakcie lektury, bo ja totalnie zgłupiałem, nie miało to żadnego sensu, bo już kilka stron później zaczyna się to gryźć z fabułą. Ale no, polski tłumacz Tomasz Sidorkiewicz i redaktorka Joanna Kunawicz ewidentnie zaspali, bo w oryginale sprawdziłem, może w oryginale był błąd, ale nie. W oryginale widzimy Two Weeks From Now. Więc mamy futurospekcję, a nie retrospekcję i śledzimy w tej scenie misję koszmarnego komando, w trakcie której nie wszystko idzie dobrze, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Otóż Laki przypadkiem zabija jakąś dziewczynkę, nie wiemy, co to za misja, kto jest wrogiem, jaka jest stawka, kim jest ta dziewczynka, ale coś wybucha w markecie, w którym toczy się scena, bohaterowie wchodzą w trybszału, laki odpala minigana, następuje kolejny wybuch i dziecko nie żyje. Mamy więc taką zaradkę na start, jak do tego doszło. No i następnie cofamy się do teraźniejszości. Do laboratorium Dr. West przybywa generał Eiling i nakazuje werbunek nowych żołnierzy oraz współpracę z porocznikiem Shrivem przy nowej misji. Ekipa wyrusza, by zwerbować wampira i wilkołaczkę, więc już na tym etapie widać, że scena otwarcia musi się wydarzyć później, bo inaczej to nie ma żadnego sensu. Ale wracając do fabuły, wyruszamy właśnie na ten werbunek, no i w kolejnych zaszytach dostajemy minimalny wgląd w przeszłość bohaterów oraz wyruszamy na wspomnianą misję zleconą przez generała Eilinga, w ramach której bohaterowie stawią czoła robotom zwierzętom, robotom żołnierzom i będą mieli rozwikłać zagadkę tajemniczej broni, która zagraża losom USA, a być może i całego świata. No i na razie myślę, taka zajawka wystarczy. Na koniec pewnie zrobię strefę spoilerową i tam objaśnię trochę więcej, no ale jakby ktoś chciał ten komiks przeczytać, no to nie będę na tym etapie mówił za wiele. No i jak słyszycie, mamy klasyczne, choć nieco przemienione, tak przemodelowane potwory, wysyłane na misję taką no, wojskową, jako najemnicy po prostu. Więc Gorgona, wampir, wilkołak i potwór Frankensteina wchodzą do żabki, nie do tego marketu na początku, czy potem lecą do jakiejś dżungli i dzieją się rzeczy. I jako już jestem fanem horroru, no to na logikę taki komiks po prostu powinien mi się podobać. Nie? W sensie <coughs> ciężko tutaj coś niby skopać, żeby fan horroru, fan klasycznych potworów ze studia uni Universal nie był zadowolony. Ja nawet nie oczekiwałem od tego komiksu strachu. Wiem, że to jest seria DC Horror, no ale trochę już ją śledzę i wiem, że nie zawsze ten horror jest na pierwszym planie. Właśnie wręcz spodziewałem się akcji i przygody tylko z potworami w roli głównej i to nie było jakieś wysokie oczekiwania, a mimo to no właśnie. Nie czuję tutaj, to jest taki główny chyba zarzut, przede wszystkim nie czuję, by te potwory były na którymkolwiek etapie tej historii drużyną i nie czuję też, by się czymkolwiek jako ta drużyna wyróżniali. To nie jest ani Suicide Squad, ani Doom Patrol, ani też jakiś taki stojący na własnych nogach twór. No, oni biegają razem, ale jako drużynę ich raczej nie traktuje. I fabularnie cały ten komiks to jest historia, nie wiem, dla nastolatków powiedzmy. Jako dziecko pewnie bym się w miarę cieszył widząc nagle w kadrze potwory, a potem te roboty. Mamy tutaj na przykład robo-lwa, robo-krokodyla czy robo-słonia. Ja zresztą kiedyś miałem nawet takiego Transformersa, czy to nie był Transformers, ale taki robocik zabawka składany-rozkładany, który przemieniał się chyba właśnie w krokodyla czy aligatora. No i to była fajowa sprawa. tak? Świetna zabawka, którą uwielbiałem jako młody chłopiec. I gdyby nie absolutny brak miejsca, to może nawet bym zaczął zbierać takie bociki, choćby i teraz, tak? bo to są gdzieś tam zabawki, które dobrze wspominam z dzieciństwa, które rzeczywiście kojarzą się z taką czystą frajdą. Więc i tu w fabule, gdy coś takiego się pojawia, Robotyczne zwierzęta, tak? No, to, to są elementy fajne gdzieś z punktu widzenia młodego czytelnika, ale jako starszy czytelnik dostrzegam też inne rzeczy. Jestem totalnie załamany tymi pomysłami Dust Malciana. Jestem załamany na przykład tym, jak mógł uznać, że walka wampira z kupą żelaza to jest dobry pomysł. Tak? I potem rysownik zresztą też temu nie sprostał, co rozwinę za moment. Cała ta fabuła. Mimo, że niby jest prosta, tak? bohaterowie są zwerbowani, mają stworzyć drużynę, są wysłani na misję, no i albo im się uda, albo im się nie uda, tak? albo uda się bardziej, albo uda się mniej, tyle. Ale ta fabuła jest strasznie sztucznie tak skomplikowana na wielu poziomach. Oczywiście każdy knuje tutaj swoje intrygi, każdy ma jakieś tajemnice, te potwory też mają jakieś tam swoje motywacje, mamy postacie zdrajców, ale to w ogóle nie jest ciekawe i to jest problem bo niby to jest standard, tak? żeby właśnie skomplikować taką prostą misję najemników, no to trzeba coś tam powstawiać z tych elementów, które wymieniłem, ale tutaj to nie jest ciekawe, bo bohaterowie zostają zwerbowani, mają się szkolić, ale my rezygnujemy z tego, nie śledzimy tego szkolenia, na misję trzeba wyruszyć już teraz, tak, Ja ciach, lecimy, no i zaczyna się głównie walka z robotami, nie ma tu żadnej przygody i tak naprawdę my wcale nie widzimy też tych naszych potworów w akcji za bardzo, bo przykładowo to starcie z zwierzętami to jest tam kilka kadrów na krzyż. I przykładowo Laki na jednym kadrze chwyta krokodela za paszczę, na drugim kadrze wampir się oblizuje, na trzecim wilkołaczka rzuca się z pazorami na słonia, a na czwartym na lwa. W sensie jest w locie, nie? to jest rysunek postaci w locie, która zbliża się do tego swojego przeciwnika, a samej walki nie widzimy. Tak potem przewracamy stronę, już jest po starciu. Tyle akcji dostaliśmy. Rysownik mam wrażenie, że totalnie nie radzi sobie z ukazaniem starć. To jest Hesus Hervas i na ogół nawet nie próbuje ich rysować. Tak, tak jak tutaj mówię, no przeskoczył całą walkę, po prostu zmieniamy stronę, już jest po starciu. W kadrach często panuje chaos, już na tych stronach otwierających komiks nie do końca wiadomo co się tak naprawdę dzieje, tak z kim walczą nasi bohaterowie, skąd się biorą wybuchy, co tam wybucha, kadry są też skąpane w jakimś dymie, który zasłania absolutnie wszystko poza naszym komando, widzimy tylko te nasze potwory. Gdy Laki chwyta za karabin, to nie wiadomo do kogo lub do czego strzela. Przy czym na tym etapie jeszcze myślałem, że to może jest budowanie tajemnicy, nie? że tak celowo nic nie widzimy, żebyśmy potem mogli odkryć, co tam się wydarzyło i mieć ten efekt wow. Ale gdy w końcu wracamy do tych wydarzeń, to po pierwsze wcale wiele się nie wyjaśnia, a to informacje, które dostajemy, żadnego wow u mnie nie wywołały, wręcz przeciwnie, bardziej face palma. No i w dalszych scenach akcji, w dalszych zeszytach, te walki też są mam wrażenie przedstawiane bardzo nieudolnie. Na ogół widzimy jak potwory biegną z jednej strony kadru, a ich przeciwnicy z drugiej. Tam czasem jest jakieś wojsko w tle, które stoi i strzela po prostu. Widzimy przykładowo błysk rozgrzanych lów, ale nie widać pocisków. To nie jest dynamiczne, nie? To są jakieś takie dosyć statyczne plansze. Potem na przykład, nie wiem, roboty gdzieś tam przyciskują kogoś do ziemi, ale tak w sumie nie rozumiemy do końca co się dzieje. Jest taka scena z Meduzą, gdzie meduza jest przygnieciona? z jej wężowych włosów strzelają czerwone lasery, ale te lasery nie działają na roboty, nie działają w sumie na nikogo w pomieszczeniu, nikt na nie nie reaguje, to nie jest dynamiczne, to nie jest wiarygodne, to nie jest fajne też, ani logiczne, no bo jeszcze doceniłbym, gdyby te akcje, tutaj te walki były jakieś przegięte, głupiutkie, ale fajne, nie? żeby miały jakiś ten taki cool factor, ale absolutnie tego nie dostajemy. Komando na jednej stronie rozprawia się z tymi gigantycznymi robotami, zwierzętami poza kadrem, nie? tam bez żadnego problemu, a kilka stron dalej nie radzi sobie z takimi zwykłymi robocikami, które są w wielkości no, trochę większych ludzi może. Skoro poradzili sobie z tamtymi, no to te powinni rozszerpywać na strzępy, ale to się nie dzieje. Nie? No I to jest takie właśnie jakieś no, niewiarygodne, nieciekawe. No ale okej, okay, no, walczą sobie, walczą, lecimy dalej. W ogóle nie czuć mocy tych poszczególnych postaci. Nie mają swoich epic moments, nie mogą się wykazać no przypomnę, tak, wampir walczący z robotami, tak, to jest głupi pomysł i no, w sumie nawet nie wiem, jak można to fajnie pokazać. No rzuca się wampir na robota, no i co? Na nawet go nie ugryzie, nie? Eee, to jest, e, no nie, nie wiem, szanowni ktoś że to będzie fajne. Ale i w przypadku innych potworów e, w ogóle nie czuć, by byli w jakiś sposób wyjątkowi. E, nie czułem, że to był specjalny oddział, że ta misja ma jakikolwiek sens, tak, że to rzeczywiście oni się nadają do tej misji, do walki z robotami, no nie, moim zdaniem właśnie się o wiele mniej nadają niż wielu innych, wiele innych postaci z uniwersum DC. I jeszcze ta fabuła jest przecinana tymi retrospekcjami. Dwa lata temu to, pięć lat temu tamto, dziesięć lat temu coś innego, znowu pięć lat temu coś innego i tak dalej, i tak dalej. Ale z tych retrospekcji też niewiele wynika, bo na ogół nie są związane z akcją tu i teraz, a tylko dorzucają jakieś, nawet nieszczególnie istotne fakty, informacje z życia bohaterów. I o ile początkowo je jeszcze kupowałem, no bo pojawiały się w takich momentach i tak no, statycznych na tej zasadzie, żeby po prostu, nie wiem, bohaterowie coś tam robią, rozmawiają, no i nagle mam jakąś stawkę z retrospekcją, która tak nic nie przerywa w sumie, nie? To jeszcze było do kupienia, tak? Gdy retrospekcje pojawiają się w scenach walki, w środku jakiegoś tam starcia, no to to było wręcz rytujące. I ja rozumiem, że jako, iż mamy do czynienia z akcyjniakiem, z potworami, to ta fabuła nie musi być logiczna, ale w jednym zeszycie, nawet wspomniałem przed chwilą, tak? Na jednej stronie nasze komando pokonuje gigantyczne roboty, na kolejnej nie radzi sobie z o wiele słabszymi. Na jednej stronie, w jednym zeszycie postać X potrafi poradzić sobie z tą tajną bronią, nie zdradzę jaką, tak, ale potrafi ją jakoś tam rozbroić. A w kolejnym zeszycie nagle tego nie potrafi Nawet nie, To nie jest podane fabularnie, że ona zapomniała i już nie potrafi, tylko jak gdyby scenariusz zapomniał, że ona to umiała chwilę temu na tej zasadzie i nie dezaktywuje jej. Tylko bohaterowie podejmują jakieś absurdalne decyzje, o których więcej w strefie spoilerowej. To był moment, kiedy szuję totalnego facepalma. Tutaj ma, ma zginąć para z staruszków. Totalnie bez sensu, i to jest to, za się w głowie nie mieści. Wyjaśnię za chwilę. W każdym razie, no, w jednym zaśle ktoś mówi A, a w drugim nie ma B, tylko zapominamy o tym A całkowicie. I też cały czas takim wątkiem powracającym jest to, że laki ten nasz potwór Frankensteina jest takim tankiem, który jest potwornie niebezpieczny. Tak? To jest postać, która w szale, w trybie szału może nawet swoich kolegów i koleżanki powykańczać, że on wtedy jak gdyby nie rozróżnia, kto jest dobry, kto jest zły, kto jest z nim, kto jest przeciwko, po prostu zabija wszystko wokoło. Dlatego tutaj są takie momenty, że boją się nasi bohaterowie pozwolić mu wejść w ten tryb szału, odpalić go, nawet gdy przegrywają jakieś starcie, a w pewnym momencie jesteśmy na imprezie masowej, no i po prostu wszyscy wchodzą w trypszału Jolo, tak, i nikt się tym nie przejmuje, że Laki może zabić cywili czy coś tam. No to, to jest takie, w sensie znowu, no, nie wszystko musi być logiczne, ale jeżeli robimy z czegoś motyw przewodni, no to może chociaż o ten motyw przewodni zadbajmy, nie, nie zapominajmy o nim gdzieś tam w krytycznym momencie, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że cała ta miniseria prowadzi do nikąd. Ostatni zeszyt jest no niemalże urwany, tak? Fabuła się urywa, żaden wątek nie zostaje doprowadzony do końca. Nie dowiadujemy się, dlaczego ktoś tam zdradza. Nie poznajemy planu tego zdrajcy, jego motywacji. Nie poznajemy planu głównego antagonisty. Żaden z potworów nie osiąga swojego celu, bo oni mają jakieś tam motywacje, dla których właśnie w ogóle wchodzą w tę współpracę. Nic z tego się gdzieś tam nie realizuje. Pojawia się Deus Ex Machina, która teleportuje bohaterów w inne miejsce i dostajemy finałowe dialogi, które są kampowe, absurdalne i, i w ogóle nie współgrają z tym, co widzieliśmy chwilę temu, dlatego zrobię tę strefę spoilerową. No i wracając do oprawy graficznej, tutaj też jest mocno tak sobie. Ten komiks nie jest brzydki. On, gdy go tak kartkuję teraz już po przeczytaniu, on wygląda jakoś tam w porządku, tak? Same ilustracje na ogół są ok, nic szczególnego, ale takie, nie wiem, 6, 7 na 10, spoko robota, tak? Ale operowanie kadrami jest momentami fatalne. Sceny walki w ogóle do mnie nie przemawiają. Harvest, ten rysownik, tutaj ilustrator, potrafi narysować daną postać w ruchu i na przykład pokazać, że X atakuje Y, tak? Że jedna postać jest w locie, tam w kierunku którejś tam się przemieszcza, czy przygniata ten drugą postać i w takich momentach jeden na jeden to wygląda całkiem dobrze, ale już w scenach grupowych czy tych takich wielkich bataliach właśnie panuje jakiś totalny chaos, nie czuć tego ruchu, nie wiadomo kto z kim walczy. Na przestrzeni tych sześciu zeszytów miałem sporo momentów kiedy musiałem zatrzymać się, pochylić się nad kadrem i analizować by zrozumieć na co w ogóle patrzę. No i dla mnie to jest jednak spore uchybienie też, dlatego cały ten komiks ja oceniam bardzo nisko. Ja myślę, że to będzie samograj. Nie? Jeszcze mówię, no, dla mnie no, to, to się musi udać. Nie? No, potwory niech dadzą jakąś tam fajną rozwałkę ze 3-4 jakieś takie pojechane sceny już będę zadowolony. Tak? Niech będzie trochę tej akcji albo jakaś przygoda ciekawa, jakieś wykorzystanie mocy poszczególnych potworów. No Nic z tego nie dostałem, totalnie nic. Dla mnie to jest 3 na 10 po prostu ten komiks. Koszmarne Komando, tom pierwszy, chociaż nie wiem, czy będzie kiedykolwiek tom drugi, no niby to jest świeżynka, więc jakaś kontynuacja może się pojawić w przyszłym roku, ale też nie wiem, no to, to w ogóle jest jak prolog trochę, tak? No wygląda tak sobie, przygody brak, akcja jest średnio przedstawiona, horroru brak, jeszcze historia się urywa, Jedynie te robotyczne zwierzęta były spoko. Nawet użycie jednego z najważniejszych antagonistów całego uniwersum DC nie ratuje sprawy, bo ja nie czułem tutaj ani jego potęgi, ani geniuszu, ani nie rozumiem do końca co robił, dlaczego. Nasza drużyna też do końca nie jest dla mnie wcale drużyną. No nie polecam. Polecam za to zostać jeszcze chwilę z nami, ze mną, tak, znaczy ze mną i z tym drugim mną, no, tak, bo nawiązuje do Jackie i Haida. oczywiście w intro. Yy, polecam zostać i posłuchać strefy spoilerowej koniec części głównej teraz następuje no i jako już zbliża się koniec roku no to życzę wam radosnego, udanego Sylwestra, spokojnego, przytulnego nowego roku i lepszych lektur od Koszmarnego Komando no i oczywiście do usłyszenia w wielu przyszłych podcastach, a jeżeli chcecie posłuchać spoilerów, jeżeli szczegóły fabuły wam nie straszne, to do usłyszenia za chwilę UWAGA! SPOILER! Okej, okay, to witam w strefie spoilerowej i już na starcie zdradzę, że głównym antagonistą jest brajniak. Brajniak, który zamienia tutaj staruszków w bomby i doprowadza do wybuchu ich ciał siłą umysłu. Chodzi o to, że wiecie, to są bomby, które nie zawierają w sobie żadnych elementów stalowych, metalowych. Więc to jest takie genialne, że można ich umieścić w dowolnym miejscu i wysadzić tak? ludzi, budynki, etc. I nie da się tego wykryć. są niewykrywalne bomby, jak małe atomówki. Niby. No i generał Eiling współpracuje z Brajniakiem, ale nie wiemy na jakich zasadach, dlaczego, co jest jego planem, tak co chce osiągnąć. Po prostu wiemy, że współpracują. Koszmarne komando. W ramach tej swojej misji, zresztą do której doprowadza pan Eiling to on ich tam wysyła, koszmarne komando wbija do tajnej bazy Brajniaka i przepędza go stamtąd. Jedna zamieniona w bombę starsza osoba zostaje w międzyczasie umieszczona przez Brajniaka na pewnym festynie w USA, na festynie, na którym ma się zjawić prezydent Stanów Zjednoczonych i jeszcze inny ważny urzędnik, więc szykuje się zamach. Chcemy zabić tutaj cywili i prezydenta, no tylko, że na miejsce udają się nasze potwory. W jaki sposób, skąd o tym wiedzą? No, mina, która ogólnie czyta w myślach, wchodzi w umysł innej staruszki, z tej bazy Brajniaka. No i okazuje się, że te ludzkie bomby wyczuwają siebie nawzajem. Są jakoś tam połączone, więc gdy mina czyta myśli rozbrojonej ludzkiej bomby z bazy Brajniaka, no to dowiaduje się, gdzie jest ta jeszcze nierozbrojona rozbrojona. Staruszka z inną bombą, no i bohaterowie lecą na miejsce, znajdują tę ludzką bombę i Mina chwilę temu potrafiła rozbroić wszystkie bomby w siedzibie Brajniaka. Cytuję. Pozbawiłem Brajniaka kontroli nad jego ludźmi. Mógł ich zdetonować jak bomby atomowe, ale odcięłam więzy łączące ich z nim. Teraz steruję tylko jednym człowiekiem, którego zabrał ze sobą. Koniec cytatu. No więc, skoro mina w bazie potrafiła zdetonować wszystkie inne bomby, tak, odciąć te więzy między Brajniakiem a ludźmi, zamienionymi w jakiś sposób w bomby, no to zakładam, że i teraz może to zrobić, nie? <śmiech> więc y, jest po sprawie, tak. Nawet niech to zrobi, jest po kłopocie. Ale nie, scenariusz o tym zapomina. I potwory stwierdzają, wpadają na genialny plan, stwierdzają, że wrzucą staruszkę do zatoki i utopią ją. Skoro staruszka jest ludzką bombą żywą ludzką bombą, to nie jest ciało, tak ona żyje, no to wrzućmy ją do zatoki i utopmy ją. No absurd, w sensie to jest moment, kiedy strzyłem takiego face palma, że głowa mała, ale to, to jeszcze nie wszystko, bo oni chcą też utopić tę drugą staruszkę, która już jest rozbrojona, co już absolutnie nie ma żadnego sensu. Ona była zabrana przez nich jako ten nadajnik GPS, tak? No bo wykrywała tę jeszcze uzbrojoną i teraz chcą utopić obie, mimo iż jedna z nich nie jest zagrożeniem. I oni to robią. Oni zabiją tutaj w tym komiksie dwoje staruszków czy dwoje staruszek. To chyba są dwie kobiety starsze, no nieważne, tak? Ale zabijają je, bo tak. No i tam wbija na ten festyn brajniak, wbija jakieś wojsko, pojawiają się roboty, wszyscy tłuką się ze wszystkimi, potwory się wymykają, a wojsko walczy dalej z robotami. to wygląda tak, że brajniak jest przegoniony przez jakieś tam helikoptery, armii USA, wojsko zostaje zatrzymane przez roboty brajniaka, a potwory się wymykają do miasta przebiegają obok marketu i nagle jest cięcie i widzimy takie kilka małych kadrów, które niby spajają nam tę historię z tą z prologu. Dowiadujemy się właśnie, że coś wybuchło w markecie, zginęło to dziecko i to nie ma żadnego sensu, bo wojskowych nie powinno być w tym markecie. My widzieliśmy, że oni walczą jeszcze z robotami. Potwory też nie miały powodu, by wbiegać do marketu, bo potwory się chciały ewakuować, więc po co miałyby wbierać do sklepu tuż obok pola bitwy. Tym bardziej też nie było powodu, by odpalać tam szał w tym markecie pełnym cywilów, Skoro walczyli ze zwykłymi ludźmi, a nie właśnie z tymi robotami czy czymś tam innym potężnym, etc. No ale my mamy uwierzyć, że tak było. To nie ma żadnego sensu, ale mamy uwierzyć, że wojskowi napadli na potwory w markecie, że jakoś ich tam znaleźli, doszło do starcia. W dodatku na jednym kadrze widać, że to żołnierz rzuca granatem, czyli to wcale nie laki doprowadził do śmierci dziecka, tylko żołnierz armii USA. I skoro wojsko wbiło na cywili z granatami i po prostu na pełnej no to jakim cudem ucierpiała tylko jedna dziewczynka głupie to jest i takie, w sensie wiecie, gdyby to jakieś emocje ze sobą niosło, albo gdyby było fajne przynajmniej spoko, ale to, to, to zwyczajnie nie ma żadnego sensu i, i to nie ma żadnej wartości też jeszcze laki po znalezieniu ciała dziecka chce sobie strzelić w głowę, chociaż to nie jest jego wina. tak Przypomnę, że nosił ze sobą minigana, więc strzela sobie z tego minigana w głowę, ale akurat brakło amunicji i tylko kliknięcie Jest znowu taki moment o barze. Zresztą on jest no, posklejanym nieumarłym, więc nawet jak sobie strzeli w tę głowę, to potem go znowu zregenerują, skleją zszyją i, i tyle. No i na ścianie wtedy pojawia się portal i pojawia się Zatana, która oferuje bohaterom teleportację w bezpieczne miejsce, ale Cytuję, musicie trzymać się razem i dbać o siebie. Koniec cytatu. Czyli to ona tak naprawdę tworzy z nich drużynę, bo im mówi, że mają o siebie dbać. No i teleportuje ich w to bezpieczne miejsce i kończy się cały komiks z tym, że bohaterowie tam wbijają do domu. I Wilkołaczka stwierdza, cytuję, my znamy prawdę, wiemy jak bardzo ludzie nas potrzebują i że dzięki nam byli dziś bezpieczni. Koniec cytatu. A Laki jeszcze potwierdza tym słowem bezpieczni. Koniec komiksu. No, absurd jakiś, w sensie, co to ma być? jakiś taki, znaczy patetyczne końcówki w superhero, nawet jak tutaj tymi bohaterami są potwory. Jasne, okej, okay, ale jak ludzie ich potrzebują, naszych potworów? Nasze komando tutaj wykonało tylko. Y polecenia naszego zdrajcy tak Ailinga i zabiło dwie staruszki bez sensu. <głos> Naprawdę bez sensu. Jeszcze ta, ta jedna to już w ogóle tak utopili staruszkę, która nawet nie była zagrożeniem, nie była niebezpieczna. Doprowadzili do tego starcia w markecie, to bardziej wina wojskowych, no ale oni też jakby nie patrzeć weszli tam yy, no, w otwarty konflikt przy użyciu broni cetera i zginęło dziecko. Odpalili jeszcze tę furię, szał na festynie, na imprezie masowej. No, jeżeli to ma być argument za tym, że ludzie byli dzięki nim bezpieczni, no to ja czegoś tutaj nie rozumiem. W dodatku oni nie są drożyną, tak? Mina troszczy się trochę o lakiego, no bo jako jedyna gdzieś tam... laki jest tutaj, w sensie jest... No, opóźniony w rozwoju, tak nie ma z nim kontaktu. Jest takim no, zombiakiem trochę, więc mina, która potrafi wejść w jego umysł, jakoś do niego przemówić, no to ma z nim jakąś tam relację, więź, ale nie ma żadnej relacji z pozostałymi bohaterami. laki też nie ma żadnej relacji z nikim, on ma wyczyszczoną pamięć, mało co ogarnia. Wampir i wilkołaczka zaś się nienawidzą przez trzy czwarte, jak nie więcej, tego komiksu jest taka jedna scena, gdy ona rusza mu na ratunek i krzyczy coś na zasadzie zostawcie mojego wampira, no ale wiecie, no wtedy jak sobie nawzajem nie pomogą, to wszyscy zginą, więc to jest bardziej taki instynkt przetrwania, e, a nic więcej, tak to nie brzmi też zresztą wiarygodnie, skoro chwilę wcześniej próbowali się pozabijać przez cały ten komic, wampir w ogóle ją tam wyzywa od psów, psin, zapchlonych i tak dalej, to tak, w taki wredny sposób i oni potem się tłuką za każdym razem i ktoś ich musi rozdzielać, tak, albo Laki, albo... West albo ktoś inny, więc tutaj nawet nie ma przyjaźni, a co dopiero coś więcej. Tak oni nie są dla mnie drużyną. I jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, w siedzibie Brajniaka była taka krótka scena, bo to też dosłownie tam jeden, dwa kadry, jak strzykawka zostaje wbita przez Brajniaka w ciało Lakiego i nie wiadomo, chyba mu coś wstrzyknięto, no bo nie widać ruchu, tak? Nie wiadomo, czy coś zostało pobrane, czy wstrzyknięte, ale chyba wstrzyknięte. No i to nie wraca. Ten wątek zostaje zapomniany. Nie wiemy, jaki był plan Brajniaka, na czym polegała jego współpraca z Eilingiem, jaki w ogóle był plan Eilinga, co dalej z tą tajną bronią. No bo to, że rozbrojono ileś tam staruszek, no to nie znaczy, że jest po kłopocie. Tak, Jeżeli Brajniak umie zamieniać ludzi w wchodzące, żywe, ale niewykrywalne bomby, no to jaki problem, żeby skoczył do DPS-u i się uzbroił na nowo. tak? W sensie ten wątek absolutnie nie jest zamknięty. Nie wiemy też, co dalej z Dr. West, która została w laboratorium z Eilingiem. Niby to ona przekonała Zatane, żeby pomogła komando się teleportować i tak dalej, no ale też nie wiemy na jakich zasadach w ogóle, bo to wszystko jest tak skrótowo podane i West też nie powraca już potem po tej scenie. No Dla mnie to jest naprawdę fatalne domknięcie komiksu. Tak? To jest miniseria prowadząca donikąd i totalnie niedziałająca. Tak, to nie jest zamknięta całość na żadnym poziomie. Totalnie się zawiodłem, a na koniec jeszcze dostajemy siedem okładek alternatywnych. I znowu siedem okładek alternatywnych z klasycznymi, chociaż trochę przetworzonymi potworami. Można się tym bawić. A ja tak szczerze znowu się zawiodłem, bo nawet one mi się nie podobają. Nie są ani szczególnie kreatywne, ani szczególnie ładne. Ja lubię takie gdzieś tam zabawy graficzne z klasycznymi potworami. Mam jakieś koszulki z takimi wzorami, jakieś grafiki, zeszyty, gadżety, etc. A tutaj przejrzałem te okładki no i żadnej nie powiesiłbym na ścianie, nie nosiłbym na koszulce. Mech, mech, mech. No zawód po całości. Gdyby to chociaż było tak złe, że aż dobre, tak? że aż można się z tego pośmiać. No to spoko, gdyby to było tak cool jak na przykład Liga Sprawiedliwości versus Godzilla versus Kong. Ja ten komiks omawiałem jakiś czas temu. On był też głupiutki, ale miał takie naprawdę pojechane, fajne motywy. I on potrafił obudzić moje wewnętrzne dziecko i pozwolił mi się zachwycać tymi absurdalnymi, ale widowiskowymi pomysłami scenarzystów. A tutaj tego nie ma, no to wspomnienie Transformersów wróciło na moment, tak? Gdy zobaczyłem te roboty, ale to, to wszystko. Dostałem po prostu miałką, niedokończoną historyjkę z totalnie zmarnowanym potencjałem, dlatego kończę to nagranie zdegustowany i idę poczytać coś lepszego, by zmyć ten niesmak. Dzięki za uwagę i tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.